Aktualności jedynki Ewa Worobiec zapraszam. Obronności i relacje sojusznicze były głównymi tematami rozmów prezydenta Francji z szefem polskiego rządu. Emmanuel Macron odwiedził Gdańsk w ramach polsko-francuskiego szczytu międzyrządowego. W jego trakcie m.in. podpisano deklarację w sprawie współpracy w obszarze telekomunikacji satelitarnej. Według premiera spotkanie było bardzo obiecujące. Zadeklarowano m.in. dalsze rozmowy na temat francuskiego parasola nuklearnego. Donald Tusk powiedział też, że współpraca z Francją będzie rozszerzana. Począwszy od tej nuklearnej, skończywszy na wspólnych ćwiczeniach, także obecności żołnierzy francuskich na polskiej ziemi, to jest współpraca nie ma żadnych limitów, nie ma żadnych ograniczeń. Emmanuel Macron z kolei podkreślił, że Polska może liczyć na wsparcie Francji, która okazała solidarność w ubiegłym roku, gdy wysłała swoje myśliwce po wtargnięciu rosyjskich dronów. Niestety, jeśli mogę tak powiedzieć, już jesienią ubiegłego roku aktywowano artykuł czwarty traktatu, co pokazało, że nie są to słowa tylko na papierze. Gdy byliście zagrożeni, od razu zareagowaliśmy i okazaliśmy solidarność. Możecie nadal liczyć na Francję i jej ufać. Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy to realizacja podpisanego w ubiegłym roku traktatu w Nonsi dotyczącego współpracy i przyjaźni między Warszawą a Paryżem. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Rząd podejmie trzecią próbę uregulowania sytuacji na rynku kryptoaktywów. W Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad nowym projektem. Dwie poprzednie ustawy nie weszły w życie z powodu prezydenckiego weta. Zdaniem Jarosława Żepy z PSL, rząd powinien wziąć pod uwagę głos prezydenta Nawrockiego. Musi być ona chyba już jednak w próbie rozmowy z panem prezydentem. Pan prezydent też nie może tak twardo, twardo stawiać sprawy, bo on też jest jak gdyby dzisiaj winny tym oszustwom, tego, że, że tej regulacji na tym rynku nie ma. Zdaniem Jarosława Selina z Prawa i Sprawiedliwości rząd musi w końcu przygotować regulację, która nie będzie wychodzić ponad dyrektywę unijną. Trzymać się zasady, że Unia Europejska plus zero, czyli to co jest w dyrektywie, jakoś przepisać do ustawy i nic więcej. Rząd po prostu tam dosypał mnóstwo różnych dodatkowych rzeczy, które prezydent uznał, że są przeregulowaniem. Zawetowana ustawa o kryptoaktywach wprowadza między innymi środki nadzorcze mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom. Policja zatrzymała sześć osób podejrzanych o działalność w gangu. Mieli produkować i magazynować nielegalne medykamenty oraz suplementy diety. W Zielonej Górze policjanci wspierani przez ekspertów Polskiej Agencji Antydopingowej zlikwidowali miejsce produkcji i magazyn nielegalnych medykamentów. Wśród zatrzymanych sześciu osób jest też szef gangu. Produkcja miała się tam odbywać od 2022 roku. W niesterylnych pomieszczeniach powstawały anaboliki, hormony peptydowe, czynniki wzrostu, modulatory metabolizmu i stymulanty. Były to zarówno substancje uznawane w sporcie za nielegalny doping, ale też niedopuszczone do obrotu i groźne dla zdrowia ludzi. Grupa Przestępcza sprzedawała swoje produkty przez specjalną stronę internetową i wysyłała wprost do klientów. W Prokuraturze Krajowej w Poznaniu zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób, nielegalnego obrotu produktami leczniczymi, wytwarzania i sprzedaży fałszywych medykamentów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trzech osób. Podczas zatrzymań policja zabezpieczyła mienie podejrzanych w wysokości miliona 200 tysięcy złotych, w tym pół miliona w gotówce. Rok temu zmarł papież Franciszek, 266. biskup Rzymu miał 88 lat. Jego pontyfikat trwał 12 lat. Podczas inauguracji w marcu 2013 roku papież Franciszek podkreślał, że papiestwo nie jest zaszczytem, ale służbą. Mówił, że każdy człowiek musi być odpowiedzialny za świat. Bądźmy opiekunami stworzenia Bożego Planu w wypisanego w naturę, opiekunami bliźniego środowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu. Od początku pontyfikatu Franciszka ważnym tematem jego nauczania społecznego były sprawy migrantów i uchodźców. W pierwszą podróż apostolską udał się w lipcu 2013 roku na włoską wyspę Lampedusa, na którą docierają tysiące uchodźców z Afryki.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 Pogoda. Na południu kraju opady deszczu, a na terenach podgórskich deszczu ze śniegiem w górach śniegu. Temperatura od minus 1 do plus 2 stopni, cieplej na wybrzeżu i lokalnie na południu do 4 stopni. W dzień na południu i południowym wschodzie również przelotne opady deszczu, a na termometrach od 9 do 13 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu. Komentarz. Razem z nami jest pani dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Think Tanku, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Pani doktor, dzień dobry. Dzień dobry. Ja odniosę się do wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremiera, dotyczącej właśnie tego, jakim partnerem dla Francji jest Polska. Jakim pani zdaniem? Wielowiekowym, można powiedzieć, w pierwszej kolejności. Po drugie, strategicznie kluczowym, bo w Unii Europejskiej jest to jedyny kraj obecnie, który ma broń nuklearną, a także gospodarczo, jednym z najważniejszych partnerów, bo i inwestycje francuskie w Polsce, wiele wspólnych biznesów i generalnie bardzo bliskie tradycje współpracy, także historyczne. I brak w sumie żadnych zaszłości, negatywnych rzeczy, które by nas odciążały. Także z punktu widzenia Warszawy, nie tylko w formacie malarskim, ale także w formacie stosunków bilateralnych, jeden z najważniejszych partnerów Polski obecnie. No to spotkanie, ten szczyt międzyrządowy polsko-francuski, to jest jakiś realny przełom też w polityce między Polską a Francją, czy raczej taki symboliczny gest, który możemy rozpatrywać jako coś normalnego w polityce zagranicznej? Może nie jest to przełom, ale to jest bardzo ważny krok w tym samym kierunku, w którym już idziemy od jakiegoś czasu, czyli zbliżenia współpracy, zacieśnienia relacji, także bilateralnych. Przypomnijmy, 9 maja zeszłego roku Polska i Francja podpisały traktat z Nancy, a więc Francuzi podpisali z Polakami taki traktat, podobny traktat jak mają z Niemcami. To też wzmocniło oczywiście formułę weimarską, czyli Francja, Polska, Niemcy ale pokazuje na to, że, jak, że Francja też patrzy na tę współpracę, jako na współpracę strategiczną. Podobnie jak przecież wszyscy państwo wiedzą, że z punktu widzenia Francji strategicznym, wieloletnim partnerem i w samej Unii Europejskiej, a wcześniej wspólnotach europejskich, ale także szerzej w grze globalnej, no właśnie zawsze były Niemcy. No a teraz Francja pokazuje, że po drugiej stronie patrząc z francuskiego punktu widzenia jest Polska i ta Polska także się staje e, takim partnerem, e, no... Prawie równoważnym. No Niemcy to ciągle najsilniejsza gospodarka unijna. W tej pierwszej szóstce jest jeszcze Francja, oczywiście jako taka jest, jest Holandia, są Włochy, jest Hiszpania, ale także jest Polska. Polska jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej. Teraz jesteśmy szczęśliwi, że weszliśmy też do tego grona tych największych 20 gospodarek na świecie, więc no Francja też coraz bardziej zdaje sobie sprawę z wagi. Polski i w tym obszarze gospodarczym i w obszarze politycznym, a dodatkowo jeszcze, jak patrzymy na wschód z punktu widzenia Francji, no to oczywiście kwestia wschodniej flanki wojny w Ukrainie, agresji rosyjskiej. Tu w tym temacie Polska jest w ogóle kluczowym partnerem i największym krajem regionu. Bardzo ciekawy wątek Pani doktor tutaj poruszyła, więc ja dopytam też, czy zbliżenie Warszawy i Paryża może w pewien sposób, no nie wiem, zmienić układ sił w Unii Europejskiej, zwłaszcza w tym kontekście osi Paryż-Berlin? No, myślę, że Unia Europejska jest też w ogóle na takim bardzo poważnym zakręcie w, w swojej historii, bo mamy niezwykle niekorzystną konfigurację, a może właśnie korzystną, dzięki tej presji, którą mamy z jednej strony z Rosji, która stała się agresywna, a jednocześnie mamy inwazję w Ukrainie, czyli mamy wojnę, formalnie działa, działania konwencjonalne oraz ataki rosyjskie również na terytorium Unii Europejskiej w przestrzeni cybernetycznej w przestrzeni informacyjnej, także um, ataki czy prowokacje terrorystyczne. Czy to jest nowa rzeczywistość od wschodu, no ale od roku mamy też niezwykle niesprzyjającą rzeczywistość od zachodu, czyli wyzwanie, jakie stawia nam Donald Trump i kompletnie um, zmianę percepcji Stanów Zjednoczonych. My w sumie nadal nie wiemy do końca, e, na co możemy liczyć, ale mleko się już rozlało. E, do Stanów Zjednoczonych Europa ma obecnie podejście Ostrożne, można powiedzieć. To bardzo mocno zbliża główne kraje Unii Europejskiej do siebie. Także zbliża po, przy okazji inne kraje poza Unią do Unii, takie jak chociażby Wielka Brytania, gdzie widać bardzo mocne zaciśnienie tych relacji nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale także w obszarze handlu. Czy kraje takie jak Islandia, które zaczynają weryfikować, czy dobrze zrobiły, że nie weszły do Unii Europejskiej, a nawet Kanada, gdzie ponad 60% Kanadyjczyków uważa, że należałoby podjąć temat członkostwa ewentualnego Kanady w Unii Europejskiej. Więc to jest kompletnie inny świat. I w tym świecie e, kraje, które mają największy potencjał wewnątrz Unii Europejskiej, no zaczynają e, grać w pełną grę trochę inną niż do tej pory. I w tym gronie obecnie znajduje się Polska z kilku powodów. O gospodarczych już mówiłam. Politycznie rola wschodniej flanki też już mówiłam, ale trzeba by było dodać jeszcze do tego, no bardzo mocną pozycję Donalda Tuska w tym europejskim gronie liderów, no to był już przewodniczący Rady Europejskiej, polityk bardzo znany, ale także ten polityk, który jest kojarzony w innych krajach Unii Europejskiej, także we Francji, jako polityk liberalny, który postawił tamy populistycznym ugrupowaniu. Teraz mamy też podobną historię w, na Węgrzech. No więc z punktu widzenia lidera centrowego, liberalnego, takim jakim jest prezydent Macron, no to Donald Tusk jest niezwykle bliskim współpracownikiem politycznym. To jest, co prawda, inna grupa w Parlamencie Europejskim, ale to jest ciągle europejski mainstream, bo Macron to są to jest ALDE, to, a z kolei Donald Tusk to jest Europejska Partia Ludowa, ale bardzo ściśle ze sobą te ugrupowania w Parlamencie Europejskim szerzej w polityce europejskiej współpracują. No, a z kolei w Niemczech też mamy hadecję dominującą obecnie w rządzie koalicyjnym, więc y, y, następuje jakaś taka y, odnowa y, czy próba odnowy relacji w ramach trójkąta weimarskiego, ale z dwóch partnerów, z punktu widzenia Polski, Niemiec i Francji, Francja obecnie jest bliższym, bo nasze relacje z Niemcami nadal jeszcze nie są dobre. Wielu powodów, o których pewnie nie ma czasu teraz mówić. A to dopytam a propos tego też, o czym pani tutaj opowiada. czy Trochę spekulując, czy w takiej sytuacji, gdybyśmy w Polsce mieli cały czas rząd prawicowy, takie zbliżenie polsko-francuskie, albo do takiego zbliżenia polsko-francuskiego by po prostu politycznie nie doszło? Byłoby na pewno bardzo trudno widać... Yy po tych bardzo jednak niefortunnych napięciach wokół wizyty prezydenta Macrona, no bo ona się odbywa w Gdańsku, jest krótka, ale między innymi też dlatego to w Gdańsku, że prezydent Macron nie spotyka się z prezydentem Polski. No a dlaczego się nie spotyka? No dlatego, że prezydent Polski nie tylko pochodzi z zupełnie innego, innej rodziny politycznej, konserwatywnej, ale przede wszystkim dlatego, że Donald Tusk i prezydent Nawrocki, czy rząd szerzej Donalda Tuska i prezydent, Nawrocki toczą ze sobą otwartą wojnę i ona się ni niestety przekłada na, na relacje zagraniczne. Akurat w tym przypadku jest to niefortunne, dlatego że bez względu na spory wewnątrz Polskie powinniśmy wobec partnerów zagranicznych grać razem ze spójną polityką międzynarodową, zagraniczną. Mamy cały czas dość spory problem, takie mam wrażenie, jeżeli chodzi o naszą klasę polityczną, ale to też temat na zupełnie osobną rozmowę. Wspominała Pani o tym traktacie, który został podpisany 9 maja 25-2025 roku. Traktat wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją. Dzisiaj ten szczyt, te rozmowy międzyrządowe. Ja się zastanawiam, czy w takim razie ta wizja silnej i konkurencyjnej Europy i w w ogóle tych ważnych tematów dla obu państw jest rzeczywiście spójna między Polską a Francją? Myślę, że to nie jest w ogóle jedna wspólna wizja dzisiaj. Przy 27 państwach jest bardzo trudno o taki absolutny, jednomyślny głos. Myślę, że mamy de facto jednak 27 trochę różnych wizji, ale mamy pewne elementy, które nas mocno zbliżają – i na nich należy budować, budować większą współpracę, pogłębioną współpracę. Być może nie jesteśmy w stanie wszyscy w 27 iść równym rytmem. Dlatego wracają teraz rozważania jednak o tym, żeby była ta Unia Europejska różnych prędkości. Czyli żeby nie, za, nie zastrzymywać głębszego dogadywania się państw w sprawach, których chcą się dogadywać, nawet jeżeli nie dotyczy to wszystkich państw. I ewidentnie widać, że w obszarze bezpieczeństwa Francji i Polsce jest bardzo po drodze. I tutaj y, to jest y, i ze strony Polski ogromna wartość i szansa, no bo ten parasol nuklearny w przypadku położenia geograficznego Polski jest bezcenny. Przypomnijmy, że do tej pory ten parasol nuklearny nad Europą, kiedyś zachodnią w czasie zimnej wojny, a teraz y, całą, wszystkimi członkami Unii Europejskiej i szerzej NATO, sprawują Stany Zjednoczone. Jeżeli mamy niepewność co do zachowania Stanów Zjednoczonych wewnątrz NATO, a tak teraz jest... Nawet gdyby Stany Zjednoczone pozostały członkiem NATO, bo bardzo ciężko by było sobie wyobrazić, żeby wyszły, to zresztą jest niemożliwe bez zgody kongresu, a na to trzeba mieć dwie trzecie, których nie ma Donald Trump. Natomiast zakładając bierność Amerykanów, to my mamy w ramach Unii Europejskiej artykuł 42, który jest bardzo podobny w wymowie do artykułu 5 hmm, traktatu Wachczyknońskiego, który mówi o tym, że... Każdy, kto zostanie, nie daj Boże, w jakikolwiek sposób zagrożony czy napadnięty, może liczyć każdy kraj na pomoc pozostałych krajów członkowskich Unii. Tam też nie ma określenia, jak dokładnie ta pomoc będzie wyglądała, no ale między innymi to zacieśnienie współpracy w obszarze militarnym, w obszarze bezpieczeństwa i w obszarze nuklearnym, podkreślam Francja jest jedynym członkiem Unii Europejskiej, który ma własny arsenał nuklearny. Nie jest on duży, to, to jest 200 głowic w porównaniu z 5,5 tysiąca, które mają Stany Zjednoczone, no ale w przypadku broni nuklearnej to w sumie już na końcu dnia nie ma znaczenia, ile jest tych głowic. Ważne się, że się je ma, prawda? No i to jest dla Polski i krajów wschodniej flanki, zwłaszcza krajów, które mają bezpośrednią granicę z Rosją, ogromny problem, gdyby Stany Zjednoczone miały być bierne i miały przestać mieć ochotę dostarczać tego parasola nuklearnego. W kontekście jest także oczywiście nuclear sharing właśnie, bo to mówimy cały czas o, o tym, że ten parasol nuklearny w przypadku Stanów Zjednoczonych oznacza, że w niektórych krajach, w kilku krajach członkowskich NATO stacjonują nie tylko wojna, wojska amerykańskie są bazy, ale są też umieszczone głowice nuklearne. Więc no, Francja na tym tle jest jedynym krajem unijnym, a jeszcze mamy tylko Wielką Brytanię i te dwa to są jedyne dwa kraje europejskie, które posiadają własne arsenały jądrowe. Do tego dochodzi oczywiście też kwestia przemysłów y, zbrojeniowych i w ogóle szerzej kontekstu współpracy w obszarze i stricte wojskowym, ale także szerzej wywiadowczym, y, właśnie dual use, czyli tego, co się nazywa podwójnym zastosowaniem, a więc technologicznym. Francuzi przecież są znani y, z tego, że starają się od od jakiegoś czasu namawiać Europejczyków na tą autonomię strategiczną, czyli na to postawienie siebie na własnych nogach, żeby Europa stanęła na własnych nogach. Francuzi byli pierwsi w tym nawoływaniu, a obecnie to jest ewidentna potrzeba. I nawet jeżeli wszystko będziemy robili, i tutaj obie strony się z tym zgadzają, żeby utrzymać Stany Zjednoczone przy sobie, żeby też przemówić do rozsądku Amerykanom, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest ogromnie wartościowe bycie aktywnym członkiem NATO, bo to też jest ich interes i o tym też można dłużej porozmawiać. No ale nie zmienia to faktu, że już takiego bezgranicznego zaufania do Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa, któremu możemy całkowicie powierzyć to europejskie bezpieczeństwo, Europa już mieć nie będzie, więc przed nami długie lata, na pewno najbliższa dekada, Zacieśniania współpracy w tych wszystkich obszarach i budowania europejskiej, no takiej właśnie, autonomii w tym zakresie. I to Francja jest niezbędna także Polsce. Z pani doktor wypowiedzi można wnioskować, że temat bezpieczeństwa jest najważniejszy dzisiaj podczas spotkania między prezydentem Francji a premierem Donaldem Tuskiem. Ale co z pozostałymi tematami w takim razie? No bo to historia, bo kultura, bo gospodarka, moglibyśmy tutaj jeszcze kilka wymienić. No ale to jest wszystko pewien pakiet, dlatego że no, nie może być współpraca militarna, jeżeli nie ma do siebie zaufania. Zaufanie się buduje w innych obszarach także. To jest pewnego rodzaju y, spójność myślenia, podobne myślenie. To, co pre premier Tusk też powiedział, że prawda, my myślimy dzisiaj z, z, z kierownictwem y, francuskim podobnie. Oczywiście jest zawsze pytanie, co się stanie, no bo Emmanuel Macron w przyszłym roku y, przestanie pełnić urząd prezydenta, no ale na dziś przez najbliższy rok, to jest bardzo bliska synergia tych działań. Oczywiście w tle też jest gospodarka, bo nie ma współpracy politycznej bez silnych więzi gospodarczych. Też nie łudźmy się. no Francuzi też liczą na, na kontrakty w Polsce. One dotyczą głównie sektora energetycznego. Francuzi chcą mieć um, udział w budowaniu drugiej elektrowni jądrowej, skoro pierwszą budują Amerykanie. Druga, EDF może dostać ten kontrakt francuski, a francuska firma, która zresztą działa w Polsce. Więc to jest tylko jeden z przykładów, ale jest ogromna tutaj parcie takie presja ze strony francuskiej właśnie na rozwój biznesu. Zresztą tego biznesu francuskiego w Polsce jest bardzo dużo i notabene vice versa, bo i polskie firmy zaczynają nie tylko, że działają na rynku francuskim, ale wręcz zaczynają też przejmować firmy francuskie i ym, mówi się nawet o tym, że teraz jest inne podejście do polityki konkurencji, a więc będzie sprzyjała ona takiemu właśnie łączeniu sił, żeby zwiększać skalę przedsiębiorstw y, europejskich w kontekście innych firm spoza Unii Europejskiej, żeby wzmocnić tutaj taką konkurencyjność globalną, więc można sobie bardzo łatwo wyobrazić, że będą różnego rodzaju biznesowe tematy między firmami polskimi i francuskimi, bo do tej pory dominującą taką rolę w polskiej gospodarce pełniły Niemcy. Poproszę chyba teraz trochę o taką polityczną wróżbę, Pani Doktor, no bo zastanawiam się, czy ten szczyt może być początkiem trwałego, strategicznego partnerstwa, czy raczej chwilowym wzmocnieniem relacji w takim szczególnym momencie geopolitycznym, no bo wspominała Pani Doktor chociażby o tych wyborach, czy o tym, że za rok właśnie prezydent Emmanuel Macron przestanie pełnić swoją funkcję. Jak to może wyglądać? No, tutaj jest dużo znaków zapytania, dlatego że niestety, ale ta europejska łamigłówka polityczna jest skomplikowana i to, kto rządzi w danym państwie, mocno wpływa na relacje y, bilateralne. Wiadomo też, że no, jeśli się jest z podobnej rodziny politycznej, to jest bardzo łatwo, to jest znacznie łatwiej. prawda? Konserwatyści się trzymają z konserwatystami, y, y, lewica z lewicą, y, liberałowie z liberałami i tak dalej. Nadal mamy w parlamencie europejskim i szerzej w tym europejskim układzie dominujący ten mainstream złożony, z, tak już upraszczając, z centro centro-lewicy, i środka. Natomiast ewidentnie wzrasta, czy no jest punktowo silny udział konserwatystów i skrajnych konserwatystów, ale także yy, trochę mniej silny, ale też widoczny udział skrajnej lewicy. Więc dużo też będzie zależało od tego, co, będzie za, co się stanie za parę lat i w którym kierunku to pójdzie. Mamy punktowe takie przesilenia. Prawda? Na Węgrzech przez 16 lat rządził Wiktor Orban i ewidentnie prawica, która tak naprawdę przejęła też retorykę skrajnie prawicowej partii Jobbik i zmonopolizowała mhm. w zasadzie prawą stronę. Więc to były inne Węgry niż teraz, kiedy no mamy do czynienia z nowym rządem, nowym premierem i no, oczywiście Tutaj. jest pytanie jak dalej to będzie szło, ale to już są inne Węgry. tak samo jest w przypadku innych krajów. Tutaj stawiamy kropkę. Dr Małgorzata Bonikowska, prezes Think Tanku, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Powtórka programu. Na nasze zaproszenie przejął Jakub Pieńkowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Kontynuujemy wątek bułgarski i tego rozstrzygnięcia. Już wiemy, że progresywna Bułgaria postępowa, Bułgaria 44,5% zdobyła w tych wyborach jednoznaczne, możemy powiedzieć, zwycięstwo. To jest w pewien sposób przełom w bułgarskiej scenie politycznej, czy po prostu wyraz tego, że społeczeństwo w Bułgarii miało dosyć politycznej niestabilności? Ja myślę, że to jest jedno i drugie, bo mamy sytuację, że postępowa Bułgaria nie tylko będzie w stanie rządzić, ale będzie w stanie rządzić samodzielnie. I ten y, bardzo dobry, no w sumie w, w historii tutaj najnowszej Bułgarii niespotykany wynik właśnie tego dowodzi. I za nim stoi rozczarowanie Bułgarów przez kolejne siedem przedterminowych wyborów, które mieliśmy, przez ostatnie pięć lat, że w kraju zapanował marazm, pewien także bezwład polityczny, i tutaj pojawia się polityk, no nie nowy, bo, bo przecież Radę przez dwie kadencje był prezydentem, ale który ustępuje z Urzędu Prezydenckiego i mówi, powołuje nowo, nowe ugrupowanie i na jego czele jako jedyny jestem w stanie przełamać ten kryzys polityczny i rozprawić się z systemem oligarchiczno-korupcyjnym, który panuje w kraju. Jestem nowy, nieuwikłany w spory partyjne, co nie jest do końca prawdą, ale tchnął niejako nowego ducha i mnóstwo osób, które dotychczas nie głosowało twierdząc, że nie ma na kogo, albo byli po prostu rozczarowani. Poszło i tym razem zagłosowało właśnie za Radewem. Z drugiej strony przejął on też y, masę wyborców, którzy poprzednio głosowali albo na ugrupowania populistyczne, y, nacjonalistyczne, albo także na bułgarską partię socjalistyczną i ich wszystkich skupił wokół siebie radę właśnie idąc bardzo takim szerokim frontem unikając jednoznacznych deklaracji ideowych no i zobaczymy jak długo mu się ten entuzjazm uda utrzymać wokół siebie a jak możemy interpretować, no bo przenosząc się totalnie na bułgarskie polityczne podwórko, jak możemy interpretować tak wyraźną przewagę jednej siły politycznej w kraju, który no właśnie zmaga się z tą niestabilnością od lat? Z jednej strony to jest ten efekt nowości, że postępowa Bułgaria jest ugrupowaniem, które zostało założone raptem w marcu. Z drugiej strony to jest efekt popularności samego Radewa. W Bułgarii prezydent ma bardzo niewielkie uprawnienia, więc łatwo mu krytykować rządzących, natomiast sam nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania, bo po prostu nie ma kompetencji. Więc Radew przez te dwie kadencje skutecznie wykreował się na głównego Adwersarza Bojka Borisowa to czterokrotny premier i z drugiej strony Deliana Pejewskiego to jest czołowy oligarcha bułgarski, a z drugiej strony nie, musiał podejmować, nie był rozliczany za to czy rzeczywiście podejmuje jakieś skuteczne działania w walce z korupcją. No i wreszcie z trzeciej strony rozczarowanie masy obywateli, którzy przez te pięć lat uczestniczyli w wyborach, obiecywali sobie bardzo dużo po zmianach, a te zmiany nie następowały. No i teraz zawierzyli, zawierzyli Radewowi. Na jakie tematy królowały, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą? Właśnie to jest dosyć y, ciekawe, że w samej kampanii y, Radew i postępowa Bułgaria prezentowali się jako jednoznacznie ugrupowanie antyoligarchiczne. To był czołowy temat, że Radew rozbije oligarchię. Chociaż y, właśnie jako prezydent niewiele robił, y, też powoływane przez niego rządy techniczne niewiele w tej kwestii robiły, więc y, tutaj... Uważny obserwator jest w stanie wskazać no, na pewne pustosłowie, które za tym idzie. Z drugiej strony postępowa Bułgaria prezentowała się jako partia taka socjalno-odwołująca się także do wartości narodowych, ale faktycznie unikająca jakichś, kolwiek tutaj jednoznacznych deklaracji co do kierunku polityki, zwłaszcza w kwestiach międzynarodowych. Można jeszcze tylko wskazać, że z jednej strony prezentowała się jako taka partia socjalna, z drugiej strony, mimo tego zdawałoby się lewicowego profilu, jednak konserwatywna w kwestiach obyczajowych. W relacji naszego reportera Piotra Piętki też słyszeliśmy takie porównanie Radewa, Rumena Radewa do Wiktora Orbana, że to może być drugi Wiktor Orban. Czy to porównanie rzeczywiście jest adekwatne? No, według mnie jednak jest y, trochę na wyrost. Ja bym go prędzej porównał do Roberta Ficy y, ze Słowacji. Orban zbudował swoją pozycję przez 16 lat Radę dopiero zaczyna i nie wiadomo jak skończy, bo tutaj jest kwestia cały czas jak długo cierpliwości Bułgarom wystarczy i na ile skutecznie w ogóle on będzie w stanie te rządy mimo tak szerokiego mandatu sprawować. Równocześnie też Orban no, miał pewną charyzmę i zręczność polityczną, której dotychczas mimo że Radew 9 lat był prezydentem, no to po Radewie za bardzo nie widać. Zresztą też sam Radew się uważa i takie deklaracje głosi, że jest jednoznacznie politykiem proeuropejskim, natomiast no sceptycznym co do niektórych kierunków, w których Unia Europejska zmierza. Dopytam, Ma... wejdę w słowo, przepraszam, ale czy w takim razie Ruman Radew nie będzie chciał iść na taki kurs, nazwijmy to kolizyjny, z Unią Europejską, jak szedł Wiktor Orban? Myślę, że nie. Z kilku przyczyn. Po pierwsze, ideowo on nie jest aż tak zacietrzewiony jak Orban. Z drugiej strony jest w mniej wygodnej sytuacji po klęsce wyborczej Orbana. W tej chwili by musiał no niejako wyczunąć, wysunąć się na czoło i narażać, na tak, stać się tym głównym obiektem krytyki w Unii Europejskiej. no O wiele wygodniej by było, gdyby... Orban cały czas był u władzy i można było się za nim chować i być elementem jakiejś tutaj szerszej koalicji wraz z Ficą, wraz z Babiszem, może z premier Meloni. No a być takim frontmenem no, no jest mało wygodną sytuacją. Z trzeciej strony wreszcie Bułgaria w bardzo dużym stopniu jej rozwój zależy od wsparcia Unii. Europejskiej, bo Bułgaria jest cały czas najbiedniejszym krajem wspólnoty. No i ewentualny konflikt taki ideologiczny Radewa z instytucjami unijnymi no, naraziłby, na być może te fundusze na y, jakieś tutaj formy y, zamrożenia, to co spotkało ostatecznie y, Orbana właśnie z powodu sporów o praworządność. A równocześnie musimy pamiętać, że Bułgaria no, ma cały czas... Y, problemy w walce z korupcją, z przejrzystością systemu sądownictwa, więc tutaj Unia Europejska nawet by nie musiała jakoś specjalnie szukać pretekstów, żeby część tych środków zamrozić, powołując się chociażby na to, że one są porozkradane w wyniku procesów korupcyjnych i to wcale nie będzie żadne nadużycie ze strony Unii, tylko to, to są fakty. A czy jeszcze ktoś poza postępową Bułgarią, poza Rumenem Radewem może się dzisiaj w Bułgarii cieszyć? Czy jest jeszcze jakiś inny zwycięzca tych wyborów? Czy o pozostałych ugrupowaniach za bardzo nie ma co mówić patrząc na ich poparcie? Mamy ugrupowanie GERP byłego premiera Bojko-Borisowa to jest 13, ponad 13 poparcia jest prozachodnia koalicja, kontynuujemy zmiany, demokratyczna Bułgaria 12,6 DPS nowy początek 7 procent, odrodzenie, 4,3% głosów. Ktoś tu jest jeszcze jakimś, nie wiem, cichym zwycięzcą, czy każde z tych ugrupowań za swój wynik może uznać za rozczarowanie? Wszystkie myślę, że poniosły poważną klęskę. No, może najmniej tutaj powodów do zmartwień ma samo odrodzenie, bo rzutem na taśmę weszło jednak do parlamentu, więc w perspektywie takiej, że w ogóle by mogło nie wejść, no to ma powody do radości. Natomiast dla pozostałych y, partii, zwłaszcza dla gerbu, który był dotychczas wiodącą siłą na bułgarskiej scenie politycznej, y, ma, no, to, to jest naprawdę potężna y, porażka. Też y, z, z jednej strony y, sam wynik tych ugrupowań y, y, i gerbu i y, y, y, kontynuujemy zmianę demokratyczne, Bułgaria y, no, może być rozczarowujący. Z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę, że te ugrupowania mogły liczyć i na to wskazywały sondaże, że postępowa Bułgaria nie zdoła zdobyć samodzielnej większości i będzie musiała szukać koalicjanta. I być może liczyły one na wejście koalicję i współrządzenie krajem. W tej chwili są one postępowej w tej chwili są one postępowej Bułgarii niepotrzebne. Z wyjątkiem kilku sytuacji, kiedy będzie ona potrzebowała w większości 160 posłów w 240 miejscowym parlamencie, aby obsadzić szereg instytucji, które poprzez ten kryzys wakują. Między innymi to dotyczy Naczelnej Rady Sądownictwa aby mogła ona w końcu wybrać prokuratora generalnego, bo od 2020 bodajże 3 roku mamy kuriozalną sytuację, że Bułgaria nie ma urzędującego prokuratora generalnego, a urząd ten faktycznie pełni uzurpator i nikt nie jest w stanie go z, z prokuratury generalnej usunąć, bo... Naczelna Rada Sądownictwa nie ma wystarczającej liczby członków i nie jest w stanie wybrać nowego prokuratora. Mhm, to przy obsadzaniu tych stanowisk, tych funkcji, z kim może być Rumenowi Radewowi najbardziej po drodze? Zależy jaką tutaj Radew przyjmie strategię. Czy będzie działał w myśl zasady łupu politycznego, i będzie chciał po prostu te instytucje obsadzić ludźmi, którzy będą mu wierni i w gruncie rzeczy będą realizować dotychczasową politykę właśnie utrzymania tego systemu oligarchiczno-korupcyjnego, tylko zarządzający nim się zmieni czy też y, rzeczywiście podejmie próbę y, radykalnej reformy y, Bułgarii i przebudowy y, wymiaru sprawiedliwości. Tutaj właśnie kluczowe będzie powołanie y, Prokuratora generalnego. Jeśli będzie to ta druga opcja, to myślę, że przede wszystkim może liczyć na współpracę z kontynuujemy zmianę demokratyczną e, Bułgarią. To jest ta jednoznacznie taka prozachodnia, reformatorska koalicja. Natomiast e, jeżeli przyjmie pierwszą opcję, no to może nie znaleźć e, większości albo będzie to. E, zbierani na posłów z różnych ugrupowań, którzy w jakiś sposób dadzą się namówić albo mówiąc po prostu przekupić. Na sądzi pan, że Bułgarie teraz czekają głębokie zmiany, patrząc na jednoznaczny ten wynik wyborczy i samodzielną większość? Myślę, że w dużym stopniu te zmiany będą polegały na... Przede wszystkim na próbie wyrugowania wpływów gerbu, czyli Bojka Borisowa i tego oligarchy Deliana Pejewskiego z władz centralnych. To będzie duże wyzwanie. Natomiast jak popatrzę na aktywność polityczną Radewa przez te ostatnie 9 lat i rządy techniczne, które on powoływał i które Faktycznie realizowały jego politykę, były całkowicie od niego zależne, to mam dużą dozę sceptycyzmu. Myślę, że w dużym stopniu on będzie nie tyle właśnie chciał te wpływy wyrugować, co je przejąć i obsadzić ludźmi, którzy będą jemu wierni, będą jemu zawdzięczać swoje stanowisko, a w, będzie tylko pozorować radykalne, radykalną walkę z, z korupcją. To mówiąc, mówiąc o stanowiskach, ja wrócę też do relacji naszego reportera Piotra Piętki. Tam był wątek poruszony, związany z Rosją, z, ze stanowiskiem Kremla. To stanowisko jest dość pozytywne a propos tych wyborów w Bułgarii. To proste pytanie, czy Kreml z takiego politycznego rozstrzygnięcia w Bułgarii rzeczywiście może się cieszyć? Myślę, że tak, ale to nie tyle na zasadzie, że Rumen Radew jest wielkim przyjacielem Rosji, bo mimo jego różnych wypowiedzi takiego bym stwierdzenia nie ryzykował. Natomiast tutaj przesłanie Rosji jest w myśl zasady, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, skoro Radew zwyciężył. A to oznacza odsunięcie od władzy dotychczasowego rządu technicznego Andrzeja Giurowa, który był jednoznacznie proukraiński, innymi zawarł teraz umowę o współpracy na rzecz bezpieczeństwa. To oznacza, że współrządzić nie będzie... Postępowała demokratyczna Bułgaria i kontynuujemy zmianę, która y, zapewniała Ukrainie y, dostawy amunicji artyleryjskiej, wzorów rosyjskich, radzieckich jeszcze, a na nich cały czas bazuje ukraińska artyleria. Więc... Y, po prostu dla, z punktu widzenia Rosji y, inne opcje byłyby zdecydowanie gorsze. Jakub Pieńkowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych był naszym gościem i przybliżył Państwu sytuację polityczną w Bułgarii. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Powtórka programu. Marek Klapa, dzień dobry.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 A w studiu jest ze mną nasz gość, a jest nim dzisiaj pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie doktorze. Przyzwyczailiśmy się już do tej zmienności na rynku ropy. W tej chwili ropa, zarówno ta WTI, jak i ropa Brent drożeją o ponad 4%, właściwie prawie 5% w przypadku ropy Brent w porównaniu do tego, co widzieliśmy w piątek. Ale w piątek też było zupełnie inne otoczenie informacyjne. Mówiliśmy o tym, że cieśnina Ormus jest... Jest już odblokowana, że tankowce ruszają właśnie przez ten wąski, morski przesmyk między Półwysepem Arabskim a Iranem. No a dzisiaj już obudziliśmy się w zupełnie innej sytuacji. No i widać to na rynkach, ropa znowu drożeje. Powinniśmy się przyzwyczaić do takiej zmienności? Wydaje się, że my się przyzwyczailiśmy już do tego, że, że ta cena obu baryłek ropy podąża za tym, jakie, jakie posty wrzuca do sieci i co komunikuje Donald Trump i jaka jest reakcja strony irańskiej. Pewnym momentem zaskakującym jest zawsze weekend, no bo tutaj rynki zamierają i się odpoczywają, i, odpoczywają i, i dużo się dzieje w weekend, więc te, te ceny ropy rzeczywiście wracają na na tapet w, po weekendzie i, i widzimy, że mm, ta euforia rzeczywiście z końca poprzedniego tygodnia e, została mocno e, zgaszona i w tym tygodniu znowu widzimy poziomy, chociaż i tak trzeba pamiętać niższe od tego, co było do tej pory. Więc sumarycznie można powiedzieć, że rzeczywiście mm, ten konflikt nie reaguje już na, e, w długim okresie nie reaguje na cenę na to, co się dzieje w geopolityce ale będzie miał konsekwencje w tej zmniejszonej podaży tej ropy. No, tego surowca jest coraz mniej na rynku. I realizuje się paradoksalnie plan Donalda Trumpa, o którym kilka tygodni temu tutaj mówiliśmy, bo w tej chwili już Donald Trump mówi, że cieszy się niezmiernie z tego, że statki zmierzają w stronę Teksasu i tam będą napełniane ropą. I ma wyraża nadzieję, że oby tak zostało jak najdłużej. Więc ten plan, mm, mimo że może głupi, to działa, mm, tak można powiedzieć. I, i ta gospodarka y, amerykańska zyskuje, a nic nie, albo niewiele tracąc na tym, co się dzieje w ciśnieniu Ormus, Wizerunkowo nie sądzę, żeby Donald Trump był w stanie jeszcze więcej y, stracić, niż już utracił do tej pory. Ja się tak zastanawiam. Czy nie pojawi się efekt, który widzieliśmy w lipcu ubiegłego roku? Pamięta pan doskonale. To też był kwiecień, tylko 2025, kiedy Donald Trump ogłosił swoje taryfy celne, te słynne plansze z wieloma państwami świata. No i pamiętamy, że wtedy rynki zareagowały bardzo nerwowo. Potem każdy wpis właściwie Donalda Trumpa jeszcze gdzieś tak przez miesiąc, przez dwa Rzeczywiście miał odzwierciedlenie na wykresach i przyszedł lipiec i nagle się okazało, że rynki uodporniły się już na te wpisy w social mediach przywódcy amerykańskiego i faktycznie zaobserwowaliśmy, że nawet jeżeli pojawił się mocny wpis, to rynki żyły swoim własnym życiem. Czy taki efekt uodpornienia może wystąpić również na rynku ropy w obecnej sytuacji? Myślę, że nie aż taką, na taką skalę, ponieważ trzeba odróżnić to, o czym pan rektor prawdopodobnie mówi, to rynki mając na myśli reakcje na indeksach, na głównych Giełdowych, giełdach. Tak. Więc giełdy nie są indeksem nastrojów. Mhm. To jest czysta gra o pieniądz i, i często się mówi, że zachłanność. Więc te wyceny tych kolejnych tweetów czy postów w social mediach Donalda Trumpa nie przynosiły efektu. Proszę zobaczyć, co się dzieje w tej chwili. Koniec tygodnia, czy poprzedni tydzień kończyliśmy kolejnymi historycznymi wzrostami na indeksach w Stanach Zjednoczonych. To w ogóle nie koreluje z tym, co się dzieje w geopolityce. I, i mamy kolejne poziomy maksymalne na różnych indeksach, na, na giełdach światowych, mimo ogromnego konfliktu. Więc ten konflikt, y, on uderza nie medialnie w ceny czy w wycenę baryłki ropy, ale uderza przez po prostu fizyczne zmniejszenie, tak jak powiedziałem, podaży tego surowca. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, że przez cieślinę Ormus przepływa 20% y, światowej y, dziennej, dziennej podaży y, przechodzi. No i ten, y, ta podaż jest... Y, Wstrzymana, może nie w 100%, no bo są te e, tankowce, te które opłaciły czy unieściły umieści, tę płatę, chociaż już nie wiadomo w tej chwili, czy one są przepuszczane, czy, czy kto ich blokuje, tak naprawdę, mhm. czy Iran, czy, czy Stany e, Zjednoczone. No to widzimy, że to ma skutki w, w takim po prostu ilościowym e, znaczeniu, a nie, nie medialnym, nie geopolitycznym, no bo tej ropy po prostu jest mniej na rynku. I teraz zderzają nam się dwie analizy, które są powszechnie stosowane na rynkach. Jedna to analiza fundamentalna, czyli oceniająca między innymi sytuację geopolityczną, sytuację, jak ta ropa fizycznie przepływa między poszczególnymi krajami, jak działają kanały przesyłowe czarnego złota, no i analiza yy, techniczna, która ma więcej z geometrii, z matematyki, gdzie ocenia się, jak te wykresy nam się układają, czy tam pojawiają się jakieś powtarzalne formacje, z których możemy coś wyczytać. Ja mam wrażenie, że w takiej sytuacji to analiza fundamentalna to powinna trafić do kosza, bo tak naprawdę tutaj żadnej zależności takiej um, z wykresów wyczytać nie możemy. Techniczna Techniczna, przepraszam. Tak, tak. E, fundamentalna jest... Fundamentalna jest, jest okej, okay, z techniczną mamy problem. E, fundamentalna rzeczywiście ma e, dużo większą rację to w obecnej e, sytuacji, ale techniczna też się przydaje, no bo mhm. trzeba sobie przypomnieć na przykład o tym, że mówiliśmy o takim psychologicznym mm, poziomie 120 y, dolarów y, za baryłkę. No to jest część y, prostej, ale jednak analizy y, technicznej. Więc te poziomy y, psychologiczne, one są nadal wyznaczone przez e, analizę techniczną. Y, mhm. I ona akurat w przypadku rynku... Yy, obecnie ropy naftowej, ma, mała, ma, ma małe zastosowanie, no bo widzimy, że ten rynek znowu reaguje na to, co się yy, dzieje w, abstrahując od yy, rzeczywistości i od realnych y, działań, y, jakie powinny występować na danym y, obszarze. Więc w tym momencie rzeczywiście analiza techniczna nie ma większego sensu i wydaje mi się, że analitycy y, giełdowi y, czy surowcowi nie, nie dokonują w tej chwili takiej analizy na, na wykresach y, ropy y, naftowej i pewnie dużej, y, dużej liczby, y, dużej liczby y, surowców i minerałów y, również. Ona się będzie bardziej sprawdzała mimo wszystko y, w analizie y, na forach czyli na walutach niż na, w tej chwili na, na surowcach. A te wykresy suma summarum przekładają się również na nasze portfele, drodzy państwo, bo tak, płacimy za paliwo niewiele ponad 6 zł. Dzisiaj, jutro, benzyna 95, mówiliśmy o tym na początku naszego programu, będzie kosztowała maksymalnie 6 zł. I to wynika nie tylko z sytuacji na rynku ropy, ale także na tym, co dzieje się w przypadku rynku walutowego. I tutaj piękny wykres. 7 kwietnia, jeszcze 7 kwietnia, za jednego dolara musieliśmy zapłacić Trzy zł i 70 groszy. W piątek miniony ta cena spadła już do 3 zł i 57 groszy. Dzisiaj mamy 3,59. Panie Mariuszu, to też jest taki ważny bezpiecznik, bo przecież ropę kupujemy za amerykańskie dolary. Częściowo tak, rzeczywiście kupujemy ją za amerykańskie dolary, ale ten Mechanizm stabilizacyjny kursu walutowego jest, jest istotny, ale też istotniejsze jest, wydaje mi się w tym wszystkim, to, że my jednak y, przetwarzamy znaczną część paliwa y, u siebie, no bo często mamy stawiamy znak równości między ceną baryłki ropy, a ceną y, na stacjach benzynowych. To są w ogóle odrębne e, e, kategorie produktów i... i... I, I to, co za nimi stoi, jest też y, dalekie, od, y, dalekie od siebie. Więc y, jeśli chodzi o cenę benzyny, to my w ogóle mamy czy oleju napędowego to jesteśmy obserwatorami w tej chwili bardzo ciekawego zjawiska. Bo Główny Urząd Statystyczny podał kilka dni temu, czy potwierdził tę inflację dla Polski na poziomie 3% i dostaliśmy ponad wzrosty, albo też czasami spadki, ponad 600 kategorii produktów. No i tam nadal jest, wyrażam moje zdziwienie, że, że Główny Urząd Statystyczny widział na stacjach w marcu wzrosty o średnio 15,4% w skali miesiąca. Gdybyśmy się zapytali, Polki czy Polaka o to, jakie czuje wzrost, no to łatwo policzyć, że to było ponad 40%. I teraz mamy ustawę, która reguluje maksymalne ceny paliwa i ona praktycznie zdjęła całość tego obciążenia, które wynikało z konfliktu. I firmy trzeba też mieć to w pamięci, że nie działają bardzo dynamicznie. W sensie one są związane z kontraktami umowami. I przez to ten efekt rozlewania się tej ceny podwyższonej jednej grupy produktów, bo to, to jest inny szok makroekonomiczny niż mieliśmy do tej pory e, do czynienia w ostatnich e, latach, no bo tutaj mamy tylko jeden produkt, no i, i ten szok wydaje się, że został powstrzymany. Jestem naprawdę niezmiernie ciekaw, jakie będą wyniki inflacji za kwiecień czy maj, no bo obstawiam, że znowu jesteśmy w stanie wrócić do, do środka celu inflacyjnego, czyli oscylować w granicach 2,5%. Co też trochę nawiązuje do tego, co jak zaczął Pan redaktor tę audycję, czy te prognozy są do utrzymania, czy one są w mocy, to co robiliśmy w tamtym roku, na końcu tamtego roku, prognozując wskaźniki na, na ten rok, to wydaje mi się, że ten poziom inflacji jest absolutnie niezagrożony. Nawet ta prognoza Ministerstwa Finansów w granicach 3%, średnio za cały 2026 rok, nie jest zagrożona tym jednym wyskokiem marcowym. Dużo zależy oczywiście od tego, jak się będzie kształtowała ta cena ropy i przeniesiona na cenę paliwa, ale nadal te konsekwencje makroekonomiczne, wskaźnikowe czy prognostyczne na polską gospodarkę są w mojej ocenie niewielkie i to też potwierdza, trzeba wprost powiedzieć, nie wiem, ostatnio Międzynarodowy Fundusz Walutowy wypuścił aktualizację swojej prognozy, gdzie, gdzie nasze PKB, które było bardzo wysoko prognozowane przez fundusz na poziomie 3,5% w 2026 roku. Spadło, czy zostało zrewidowane w dół do 3,3%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że na całej gospodarki ten konflikt, to będzie spadek PKB też w granicach 0,2 punkta procentowego. Więc widzimy, że ten konflikt w światowym rozumieniu prognoz prognozowania gospodarczego nie rozlewa się na inne towary. No i ma ograniczony wpływ. Dla jednych krajów, oczywiście, znacznie większy, dla innych, znacznie mniejszy. Dla Polski, akurat, trafiamy w ten środek tego przedziału rewizji w dół tych prognoz. To idźmy za ciosem. Nie wyrzucamy tych prognoz z końca ubiegłego roku i z początku tego roku do kosza. Niech one jeszcze tutaj poleżą. Będziemy się im jeszcze przyglądać. Natomiast pytanie, czy faktycznie ta taka optymistyczna diagnoza dotyczy każdej części naszej gospodarki. Bo niewątpliwie to nie jest tak, że ten, tego konfliktu nie odczujemy. Gdzieś te słupki zmaleją. No my odczuwamy, odczuwamy to bardzo, na razie przynajmniej z tych twardych danych, odczuwamy to miękko, że nasze nastroje się dosyć mocno popsuły. One były złe, a teraz są gorsze mm. niż złe. Szczególnie w, tym, w tych pytaniach o to, jak my widzimy wzrosty cen w najbliższym, w najbliższym roku, w najbliższej przyszłości i to może zaważyć na tym, co kupujemy. No bo mieliśmy ten okres ogromnej inflacji, gdzie Polacy ograniczyli się zakupowo do, do tych podstawowych produktów. Później mieliśmy okres, kiedy inflacja ustępowała, ale wynagrodzenia się trzymały całkiem wysoko i realnie statystycznie Polakom zostawało więcej w kieszeni i widzieliśmy przesunięcie tych yy, chęci zakupowych do produktów y, o bardziej, trwały, y, t, bardziej trwałych, mm, mhm. mówimy o meblach, mówimy o AGD i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili rzeczywiście pod znakiem zapytania stoi ten element, czy my jako konsumenci się zatrzymamy w tych naszych zakupach. No bo to nasze PKB jest w większości y, wytwarzane przez konsumpcję. Przemysł dorzuca swoją część, ale ten, ten, ten nasz przemysł oczywiście jest powiązany z tym, co się dzieje na Zachodzie. Wielokrotnie to już tutaj e, mówiliśmy. Ale ten przemysł jest na tyle silny, bo on produkuje też dla polskiego mm, konsumenta. Więc ta, e, to uspokojenie nastrojów, które przyszło wraz z tą e, ustawą, no może zatrzymać ten negatywny, negatywny trend w nastrojach, a co więcej powiedzieć, uspokoić Polaków, powiedzieć ok. Ta psychologiczna bariera ceny benzyny czy oleju napędowego jest już blisko, więc jeśli za chwilę zobaczymy rzeczywiście na stacjach 5,80, 5,90... To automatycznie jesteśmy w stanie wrócić do tego, cofnąć marzec, czy wyciąć ten marzec w ogóle z historii cen paliw i wrócić mentalnie do tego poziomu, który mieliśmy, czy widzieliśmy w lutym, automatycznie wracając z tą chęcią zakupów, czy uspokojeniem nastrojów. Więc nie widać momentu, w którym ten konflikt by się przelał na naszą gospodarkę. Przynajmniej ja nie dostrzegam w tej chwili takich zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na te główne czynniki, którym, które ciągnie to nasze, to nasze PKB. Jeszcze słowo dosłownie o tym, że pomaga nam w tej chwili i pomagało też nam w tej wojnie celnej dużo mniejsza ekspozycja naszych firm na kraje spoza Unii Europejskiej. My jesteśmy dosyć mocno przywiązani do Unii, w dobrym tego słowa znaczeniu, przywiązani do Unii i to jest dla nas ogromny rynek zbytu. I my w tej dyskusji też y, o polexicie całkowicie zapominamy i jak, du, da, jak dużo daje nam Unia, nie tylko w wymiarze finansowym wpłacania y, bycia płatnikiem y, netto, ale daje nam dostęp do 450 milionów y, potencjalnych y, klientów. Złodny mhm. przepływ, ten jednolity rynek jest ogromną zaletą Unii Europejskiej i Komisja w tej chwili robi bardzo dużo, żeby ten jednolity rynek wzmocnić, bo widzi, że to jest element, który buduje odporność Europy, a przez to też buduje odporność Polski. A ja się tak zastanawiam, gdybyśmy do tego oczywiście dorzucili jeszcze ceny niektórych surowców. Część metali bardzo mocno zdrożała w ostatnich tygodniach. Czy to nie jest taka bomba z opóźnionym zapłonem? Ja wiem, że to nie jest tak, że my kupujemy tylko rzeczy z metalu i że, że te metale jakoś tutaj zaważą, no, ale jednak jeżeli te problemy i ta wojna przeciągnie się w czasie, no, no, to możemy mieć jednak do czynienia z, takim, z taką bombą zegarową, z takim opóźnionym zapłonem. Możemy, nie mówię, że, że nie, ale też ta zmienność na rynku metali ona nie jest od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ona częściowo i mocno się wiąże z kryzysem energetycznym, bo większość tych branż, które używa e, tych metali ciężkich e, do przetwarzania jest bardzo energochłonna, więc ta branża m, cierpi w dwojaki sposób. Patrząc na to, jak się zachowują, jak się zachowuje inflacja producencka, czyli ta dla firmy, nazwijmy to w ten sposób, no to ona jest nadal w deflacji, można powiedzieć, średnio oczywiście, ale tak jak w tej inflacji konsumenckiej, tam też znajdziemy grupy produktów, które wzrastają w znacznym stopniu. I teraz rzeczywiście ten nasz przemysł, który przetwarza, czy kupuje te, ten surowiec jest w najgorszej sytuacji. I patrząc na dane o produkcji przemysłowej z Polski, no to, to widzimy, że tam, gdzie są pojawiają się metale, no to ta produkcja maleje. Bo też trzeba mm, wiedzieć, że ta branża jest ściśle związana z tym, co dzieje się w Europie. Tu już jest mniej produkcji na rynek krajowy, a znacznie więcej na, na rynek zachodni. Pewnym odbiciem może być... Yy, i też wzrostem popytu na, na ten surowiec mogą być, może być program Europejski safe, który jednak dotyczy branży zbrojeniowej, która w znacznym stopniu wykorzystuje część tych metali. Więc pytanie, czy te wzrosty to nie jest też efekt potencjalnie wzmożonej, wzmożonego popytu na ten surowiec, który jeszcze się nie zdążył nie zdążył zrealizować. Pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. To był magazyn Saldo. Marek Klapa, do usłyszenia. Saldo, magazyn gospodarczy. Mm. Powtórka programu.